Jak to przedadł przez Wilkowo w stronę siedzka? Mobilki podrzuci ktoś jak od Sulechowa do Świebodzina dróżka wygląda Mobilki Ułomkowa ulica w Świebodzinie A gdzie jesteś kolego? Gdzie jesteś na tą ulicą Łąkową? Gdzie jesteś na tą ulicą Łąkową, kolego? Jak się widać, to się słychać W tej chwili tutaj mam Alana 28, to jest radio CB, które ma w tej chwili jakieś 27 lat. No i od 2002 roku pracuje praktycznie bez wyłączania. Były takie usterki, ale też już zwalczyłem, jako że tą elektroniką się bawię. No, drugie radio, którego używam, to jest Kenwood. I jako radiostacja tutaj do łączności do łączności ze światem zasięg radiowy na Subito przy dobrej propagacji po tysięcy km przy dobrej propagacji z mocą 4 watów. Jak jest bardzo dobra propagacja, to się robi w bardzo dalekie łączności. Natomiast na krótkich krótkowalowcy mają yy, zasięg no, można powiedzieć ogólnoświatowy w zależności od pory dnia, od propagacji. Z całym światem się praktycznie rozmawia. Przy dobrze zestrojonej antenie dopasowanej do samochodu kierowca ma zasięg rzędu 8, 10 do 15 km. Nie Świerdoli tak propagacja się zbija. Duża idzie i no, już nie, nie SP3 Halina, Barbara Franek. SP3 Henryk, Barbara Franek. Maszana mi wyrwała rękę z zawiasów. No i od 2002 roku jestem na ręcie. No, że tyle, co kot napłaka, więc no to trzeba sobie dorabiać w jakiś sposób. No, przygoda z Radiem zaczęła się w 68 roku. Wciągnął mnie taki nieżyjący już Janek z Janek Dąbrowski. Z początku Janek był kierownikiem loku. No Wciągnął mnie do sekcji krótkofalarskiej. Stamtąd wyjechaliśmy do Sławy. No, tam zaliczyłem egzamin. Nauczyłem się telegrafii, no i od 70 roku zacząłem ostrzej tak działać, bo zbudowałem pierwszą radiostację. Zacząłem ją budować w 70 roku, skończyłem ją w 72. I od 74 roku zacząłem non-stop robić łączności. Od 74 roku na no, własnym sprzęcie wykonane. Rozebrało się trochę radii, lampowych, trochę telewizorów. Z tego się brało części, no i była budowa. O kupnie fabrycznego to można było sobie pomarzyć. Nie było. Nie było. Później dopiero mieliśmy sprzęt z demobilu. RBM-1 wycofywany z wojska z czołgów. No i tak to po prostu się zaczęło. Słychać polską stację, ale bardzo słabo które zaczynamy. SP3 Halina, Barbara Franciszek, SP3 Henryk, Barbara Franek SP3 Halina, Barbara Franciszek, SP3 Henryk, Barbara Franek Sierra Papa Free, Hotel Bravo Floryda Właśnie propagacja tak ta się zachowuje, raz słychać sygnał, drugi raz zanikaj. I... Jeszcze czternasta. tak zwana królowa pasmo, nie, ale, ale nie ma możliwości. Na telegrafii ktoś jest? Też zanika, u 9 Ruskki z 9 Okręgu Dzień dobry, dzień dobry I To strojnie potrzebuje jadę ja to do fachopca same, samemu to z nama popasie si konakę Ale się kupić CV. Posłuchaj pan co się dzieje w świecie. To już pan wie, gdzie co, na w Także Także zaoszczędza się, się trochę pieniędzy na mandatach i tak dalej. No. Mobilny jak na domy, Tomy, 3 godzina. Oh, Mobile pod ktoś jak tam stara dwójkę do granicy? Na no, Mostek tak często miałeś. Jadę na dojazd dojeżdża na kolejnozny Misiaczek, jedzie w stronę tam Poznania, żarka w Wilkowie Zobaczymy, co nam pokaże teraz Jesteśmy w domu, tak? Tak ja. Może być zawsze radę ustawiać, żeby tak Kanał 20, no, skręcz na granicę Szumów i na 19 wrócić Wszystko tak? Tak Sław Kawecki W programie pierwszym Polskiego Radia wiadomości z dróg na zablokowanej Estrujce. Zielona Góra Sulechów po zdarzeniu osobowego z cysterną na 279 km wyznaczono objazd dla osobowych. Przez cigacice ciężarowe musiały czekać na odblokowanie drogi. Tak, miało być jeszcze przez godzinę. Na 169 macie korek. Na trasie 78 Sulechów na Estrujce jest wypadek także zjedzacie na stronę. tam się nie miałem dogadać 160 na kilometr nie zrozumiałem cię, w tej chwili jadę w kierunku na Poznań drogą 92 to skręć na Zieloną Górę skręć na Zieloną Górę z zaplecami Jezusa przyjedziesz i tam na drogę 276 i tam możesz się zatrzymać dzięki golego. Dobrze znam topografię miasta, to przez Cibi radio odżywam i kieruję praktycznie pod same miejsce docelowe, gdzie on tam chce dojechać. No bo wiadomo, że są ograniczenia tonażowe i ulice jednokierunkowe. Żeby doprowadzić na miejsce, no to trzeba znać topografię, no i, i pomagać. Do Słubic chciałem jechać. Jest sens na tą 9.2 jechać? Będą mniejsze opłaty, czy od razu wjeżdżać na A2? Na 92 masz za darmo, a dwójką będziesz płacił. Na dwójkę w tożem miejscowość. to z tego torzyma też będę płacił? Tak samo, ostatnią bramkę zapłacisz. Aha, czyli w ten sposób się nie opłaca objeżdżać, lepiej od razu wjechaj na dwa, bo i tak, i tak się będzie płaciło. Jest tam w Rzepinie na autostradkę i tam jest bezpłatne. I w Rzepinie, tak jak kolega mówi, wbijesz się na autostradę i masz tam dalej bezpłatne już dalej. A czyli w Rzepinie sobie jadę i będę już jechał dalej bezpłatnie, kierowcy pytają o trasę dojazdu do danego zakładu, do danej miejscowości. W Niemczech jest co 25 km, praktycznie zjazd. Czy ewentualnie do jakichś tam większych miejscowości? U nas natomiast no nie ma. No na dwa tak samo tutaj zjazd jest w Rzepinie, w Torzymiu i Jordanowie. Następny jest Nowy Tomis. Kiedyś w planach było, że. Nevada będzie miała zjazd, następny zjazd miał być w stoku, no i zjazd miał być, żeby dostać się do portu 2000. Człowiek jest skonstruowany tak, że musi coś zjeść, czegoś się napić, no i ewentualnie za potrzebą wyjść. Dużo kierowców rezygnuje z jazdy autostradą, gdzie trzeba ponosić opłatę i praktycznie nic nie ma, no to jadą K92 i tutaj te punkty czy usługowe, czy gastronomiczne istnieją i to ma prawo bytu. W tej chwili rozbieram dawcę organów czyli stare radio, które przeznaczone jest do rozbiórki teraz wyciągam końcówkę mocy czyli czasami potrzebne tranzystory 2N Prawierka reakcji, jak przejmacie? No, dzięki, kolega, serwis i na końca. Dzięki, uleci. Rosjanie na 15, Litwa na 13, Łotwa też 13. Tam, Turki na 21. Mam tureckiego języka niestety nie znam, no nie. Tutaj jest jedno to rozgraniczenie takie, że... Niektórzy pracują w piątkach Niemcy, Hiszpanie, Turcja pracuje w piątkach i w FM-ach, a my pracujemy w AM-ach i w zerach. Jedno radio pracuje w rastrze 40-kanałowym, ale w piątkach, a drugie w rastrze 40-kanałowym w zerach. No i w Polsce jest przyjęte, że. My pracujemy emisją AM z modulacją amplitudy, a Turcy, Turcy, Czesi, Słowacy pracują w FM-ach. jeżeli radio ma przełącznik AM, FM, tak jak tutaj, to może sobie rozmawiać. Z tym, z tym że jak Czesi pracują w piątkach, no to musiałby mieć radio przerobione, żeby pracowało w piątkach albo na Polaka, nie ma haka w tej chwili standard jest taki, że można radio kupić, które pracuje w systemie wielofunkcyjnym Mobile, próbuje i po naprawie jak mnie słychać? Możesz powtórzyć? Mikrofon trochę tam szankuje, czy co? Okej, okay, dzięki. Ogólne mobile, sklep Service Carbox, stacja WP Citronek zaprasza. Akcesoria do ciężarówek, CB radia, nawigacje, programy nawigacyjne, montaż, naprawa, 60 km, z WP Citronek. No, nagrane przyciski na dusi. Reklama poszła i... Teraz dwójka, strony środka. No, ten ma uszkodzony mikrofon, bo piszczy. Co prawda reklamy są zakazane na no tym, nie, nie powinno się puszczać nawet z pasmo obywatelskiej. Kiedyś było tak, że zezwolenia się uzyskiwało, a w tej chwili już wolno Amerykanek. SP3 Halina, Barbara Franciszek. SP3 Henryk, Barbara Franek. 3 S.U.S. mobile SP3, Halina, Barbara, Franek, potwierdzam Barofanga UV5R tutaj, w tej chwili ta większa moc idzie na kolega mi wrzucił wszystkie przemienniki tutaj co są w Polsce, także yy, przelatuje i dzisiaj taka propagacja jest kiepskawa, siódemka ledwo tam dyszy, 14 milczy, 21 jeden milczy 28 osiem milczy, także yy, w ogóle stacji nie ma, na siódemce tam chyba są dwie stacje no ale propagacja jest taka, że nawet z dziewiątym okręgiem nie idzie pogadać. Tak to wychodzi, Jarek. SP3 sus Mobil, SP3 Halina, Barbara Franek. SP3 Halina, Barbara Franek, tu Stefan Paweł, czy Stefan Urszula, czy Stefan Mobil. No, wszystko dolatuje. Jakie to pięknie, że mamy przemienniki. i możemy przez nie pracować. Miło mi, że mnie zawołałeś. O 15 skończyłem pracę i tutaj objeżdżam zieloną górę właśnie, żeby jak najszybciej dostać się e, do domu. Także tutaj w trasy północnej praktycznie przedostaje się na, na południe, tu do Osiedla kwiatowa akurat. Ten fragment nawet zbudowany s 3 dla mnie jest wyśmienity, bo nie pakuje się w miasto i błyskawicznie objeżdżam. No. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie jeszcze, raz dzięki za miłą łączność. Eee, SP3 HBF, to SP3 SUS Mobil. SUS Mobil, SP3 Halina Barbara Franek. Pozdrawiam, miłego dzianka życzę do kolejnych łączności Jarek. SP3 SUS Mobil, SP3 Halina Barbara Franek.